Wy słuchacie bądź oglądacie w zależności od tego, z którego kanału korzystacie audycji kapuk. nadawane ich nieprzerwanie już chyba od dekady dzisiaj będzie trochę inaczej dzisiaj zrobię coś, czego dawno nie robiłem a mianowicie krótkie podsumowanie roku czasy jakie są, każdy widzi nie jest nam lekko nie jest lekko światu ale myślę, że zawsze trzeba starać się jednak iść do przodu. Dla mnie osobiście ten rok po bardzo trudnych poprzednich latach był dobry i mimo tego, że tak naprawdę wygląda jakbym twórczo, powiedzmy troszkę przystopował, to nie jest to do końca prawda. W tym roku działy się różne rzeczy. Zacząłem go bardzo nietypowo, robiąc dwie gry na platformę Game Boy. Jedną taką Walking Simulator, a jeden point and click w kosmosie, oparty zresztą na moim opowiadaniu Połowa Nieba, a do tego sportowałem komiks komiki w kosmosie również na Game Gameboya, co było ciekawym, bardzo nietypowym dla mnie doświadczeniem. Jeżeli chodzi o literaturę, to rzeczywiście nie było tego dużo. Wyszły dwie Moje rzeczy tylko. I to w bardzo, bardzo takim wąskim e, zakresie. Wyszedł tekst, zrobiłem co musiałem. To jest kryminał, hardboid w zasadzie, e, który wypuściłem w ramach akcji charytatywnej na pomoc Ukrainie. Ponieważ e, no, <śmiech> wszyscy wiemy, że w przypadku wojny z tymi synami ze wschodu należy poczynić wszelkie kroki, aby powstrzymać ich. Ci ludzie nigdy nikomu nie zrobili nic dobrego, a my w, tu w Polsce doskonale wiemy, że należy się Rosjan ze wszystkich sił wystrzegać. Drugim tekstem był urodzinowy tekst dla klubu Ad Astra z Zielonej Góry 40AA, który można było przeczytać w informatorze konwentowym tegorocznych, no zeszłorocznych, bohanaliów z przyjemnością pojechałem na Bachanalia bardzo mało jeżdżę teraz na konwenty ale Zielona Góra to jest miejsce, które staram się odwiedzać po tej przerwie pandemicznej z prawdziwą przyjemnością pojechałem tam dwa lata temu, z prawdziwą przyjemnością pojechałem na 40. urodziny Adastry mam nadzieję, że pojadę również w tym roku jeżeli nic się nie zmieni a oprócz tego opublikowałem pierwszą część powieści Pod Niebem Obojętnego Bawołu, która jest no, parodią wszelkiego typu powieści fantazy, takim vaporwave fantazy, w której fani nie tylko zresztą gatunku, ale ogólnie popkultury odnajdą wiele tropów, które myślę, że sprawią im wiele radości. Jeśli chodzi o literaturę, to e, kontynuuję. I mam zamiar dalej kontynuować ten trend, że nie tylko piszę, ale również zajmuję się redagowaniem. W tym roku udało nam się z pewnym poślizgiem, ale w ramach z grubsza założonego terminu wydać razem z Krzyśkiem z wydawnictwa 9 antologię westernową, Taki dziki zachód. Z tego co się orientuje, to stała dosyć ciepło przyjęta. Nie było się oczywiście bez awantury, że przecież można było wykorzystać tę okazję, żeby pokazać, jak bardzo niesprawiedliwa jest amerykańska historia i zająć się problemami, które nas tu w Polsce nigdy nie dotyczyły i grzebać się w rzeczach, o których e, czytelnicy książek przygodowych mogą poczytać w innych, dedykowanych tego typu e, publikacjach. Ja jestem zadowolony z tego, że wydaliśmy antologię przygodową. Autorki i autorzy są zadowoleni z tego, co napisali. Życzę sobie więcej takich rzeczy. I takich rzeczy będzie więcej, ale o tym za chwilę. Jestem bardzo zadowolony z tego, co zadziało się w okolicach mojego podcastingu. Udało mi się trochę odmrozić i kontynuować generację tm -Semi, która cieszy się dużą popularnością wśród moich rówieśników. Trudno jest zresztą się temu dziwić, bo e, cóż, wszyscy lubimy wraca wracać do naszego dzieciństwa. Lata 90. w Polsce bez TM Semika nie byłyby tym samym, czym były. Więc przywoływanie tamtych wspomnień, zastanawianie się, ponowne prezentowanie wybranych albumów i zeszytów z tamtego okresu, to jest coś, co wydaje się sprawia frajdę nie tylko mnie, jako Podcasterowi, ale również właśnie słuchaczom. A także dwie bardzo małe, ale bardzo cieszące mnie rzeczy w kwestii modeli papierowych. Wypuściłem nowy model prezentujący jedną z niezrealizowanych koncepcji orbitalnej stacji NASA oraz wreszcie po wielu latach dłubania Dziubania i robienia zestaw małych domków. Małe domki w skali 1 do 450, tzw. Tak T-gouge, 3 mm gouge. To są rzeczy oparte na pracy <coughs> dzieja Palacio, którą kiedyś wiele lat temu znalazłem i która bardzo mnie zainspirowała. Tak jak kiedyś wiele lat temu znalazłem i która bardzo mnie zainspirowała, tak jak kiedyś wcześniej salut Johna Jogersta zainspirował mnie do stworzenia całej serii. Co dalej? No właśnie, jeszcze dwie rzeczy. Jedna bardzo, bardzo nietypowa, a mianowicie przygotowałem serię okładek do wznowień powieści Bogdana Peteckiego. Bardzo się z tego cieszę, że wydawca poprosił o to właśnie mnie. Trochę dlatego, że miałem serię podcastową omawiającą Peteckiego, którą Przerwałem kilka lat temu i cały czas mam takie poczucie, że powinienem ją znowić. Niewykluczone, że ją znowię, ale skąd nadeszła pandemia, to że ją znowie, ale skąd nadeszła pandemia, to jestem trochę na bakier z czytaniem. Nie czytam w każdym razie nawet w połowie tyle, ile zdarzało mi się wcześniej. Jest to trochę problematyczne dla człowieka, który zajmuje się pisaniem, radagowaniem i wydawaniem ale może się unormuję. Niewykluczone, że do Peteckiego wrócę, a więc ukazały się na rynku powieści z moimi okładkami. Starałem się pójść tak troszkę w retro, nawiązywać do czasów, kiedy te powieści powstawały, do stylistyki, która cechowała niektóre ze starszych wydań Peteckiego. Mam wrażenie, że udało mi się. No w każdym razie jeszcze nikt nie przysłał mi gruźb karalnych ani żadnych innych i jakby... To dobrze, <śmiech> bardzo się cieszę. No i wypuściłem komiks, komiks, e, a taki tam troszeczkę powiedzmy e, żartobliwy projekt, malutki zinek e, poskładany z e, kadrów komiksowych narysowanych pod moje dyktando przez sztuczną inteligencję. Bardzo ciekawe narzędzie, bardzo fajne, dające w dalszej, kilkuletniej perspektywie duże możliwości. Na razie jest to jeszcze cały czas zabawa, ale jest już dosyć mocna scena AI i są ludzie, którzy potrafią naprawdę fajne rzeczy robić tym narzędziem. Także będę na pewno z przyjemnością obserwował dalszy rozwój. Sam zresztą też pozwoliłem sobie wykorzystać sztuczną inteligencję do zaprojektowania kilku okładek. Jedną z nich będzie okładka piątego, ostatniego Żarptaka, który mam zamiar w 2023 roku wydać. Jedną będzie okładka do rocznika fantastycznego 2020. Jedną będzie okładka do rocznika fantastycznego 2023, ponieważ po tej pandemicznej przerwie postanowiłem wznowić wydawanie rocznika. To była inicjatywa, która cieszyła się sporym zainteresowaniem w środowisku, wśród ludzi czytających fantastykę i myślę, że materiał, nad którym pracuję, który teraz przeglądam, który dosyć oficie już dostałem, a jeszcze termin jest przecież do końca stycznia, więc tak naprawdę niewykluczone, że dostanę go jeszcze więcej, jest bardzo obiecujący. Są tam ciekawe rzeczy, są i starzy wyjadacze, których nie mogłem sobie odmówić, bo nie można odmówić sobie publikowania dobrych rzeczy napisanych przez świetnych twórców. Ale będą też ludzie mniej znani, nazwiska wręcz debiutanckie, nawet także wszystko to jak najbardziej. Jeśli chodzi o mnie, to przygotowuję głównie retrospektywny zbiór w cieniu drzew. Będzie zawierał co najmniej jeden nowy tekst, a także rzeczy, które były publikowane nisko nakładowo i raczej takie y, trudno dostępne. Przypomnę między innymi spotkanie w tunelach, które ukazało się tylko raz y, no, prawie 10 lat temu w Nowej Fantastyce, które należy do Uniwersum Kompleks 7215, ale nie jest kanoniczne. Dzieje się w nim, ale poza główną linią wydarzeń. Co dalej? Będę kontynuował to, co robię teraz, czyli... Nagrywał podcasty, pisał komiksy, pisał fantastykę. Bardzo cieszę się jeszcze z jednej rzeczy, do której namówił mnie Kuba. A z tego mianowicie, że wrzucam teraz swoje podcasty również na kanał na YouTube. Nie jest to taki stricte kanał. Nie zostałem YouTuberem, nie ma vlogów ani całej reszty. To jest drugie nagranie, które robię, w którym faktycznie mnie widać. Bardzo nudne i okropne, bo jest to gadająca głowa. Na co dzień wrzucam tylko i wyłącznie zapis dźwiękowy. Ale udało mi się dzięki temu poszerzyć grono odbiorców, trafić do jeszcze kilku nowych osób i myślę, że Wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni. I ja, i nowi słuchacze. I wiem na pewno, że również starzy słuchacze są z wykorzystania tego kanału bardzo zadowoleni, bo mogą w innych warunkach, w innych kontekstach korzystać, słuchać Kapoka, Gniazda Światów i innych moich projektów. To jest nowy rok. Chciałbym powiedzieć, że poprzednie lata były trudne, ale... Jeżeli weźmie się pod uwagę globalną sytuację, to oczywiście tak. Natomiast myślę, że każdy z nas lepiej lub gorzej radził sobie w ten czy inny sposób. Inaczej nie byłoby nas tutaj. Życzę sobie, żebyśmy ten nowy 2023 rok jakoś zdobyli szturmem, zaorali, pokazali mu, że potrafimy i żebyśmy za rok mogli powiedzieć, że to był dobry okres, Pełen osiągnięć. Ja w tym roku, cóż, mam jeszcze sporo pracy, bo oprócz tych projektów, o których mówiłem, czeka jeszcze na mnie praca nad tak zwaną antologią parowską. Czeka mnie wizyta w Zielonej Górze i jeszcze wiele innych rzeczy, o których dowiecie się z czasem. W zależności od tego, jak szybko i jak bardzo wypalą. A na razie Życzę Wam wszystkim trochę spokoju, dużo motywacji i bardzo dużo radości ze wszystkiego, co nam się uda, a także stosunkowo krótkiego żalu w kwestii tego, co być może po drodze się nie uda. Z tym też musimy się liczyć, ale przecież to nie pierwszy raz, kiedy rzucamy wyzwanie całemu światu, prawda? A teraz życzę Wam miłego weekendu. W końcu jest piątkowe, przedpołudnie. No, W każdym razie wtedy ta audycja idzie weter. Kiedy wy jej słuchacie, tego nie wiem, a więc starym zwyczajem. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Pozdrawiam Was wszystkich. Space you take me home